A teraz proszę Państwa zaproszę na scenę artystkę witaną przez Państwa wiadomo jak, bo już ustaliliśmy tę konwencję na początku, Kasia Linz przed Państwem. Dzień dobry. Dzień dobry. I jak zwykle zapytam o jakieś... E... O marihuanę. Nie, nie, o tak. A nie, ale muszę o coś zapytać w związku z artystą, który przed chwilą zszedł ze sceny. Bo nagraliście wspólnie piosenkę. Widziałem teledysk do tej piosenki i wy w tej piosence Do śmierci mamy czas. W pewnym momencie na plaży rozrzucacie dużą ilość gotówki. Chciałem zapytać, czy dawno to rozrzucaliście i gdzie to było? Stąd to kryminalne intro. To tak. wszystko zmierzało do naszej wspólnej piosenki Do śmierci mamy czas. Tak jest. No to są rzeczy o których nie można mówić głośno po prostu. No ale szkoda, bo to tyle tego się tam sypnęło, że tam, tam było na coś dużo pieniędzy. Uh -huh, uh -huh. Tak, no dziś już ich nie mam. No dobrze, a o trójkowych skojarzeniach teraz porozmawiajmy. E, trucizna przez kilka tygodni zajmowała wysokie miejsca na liście przebojów e, pierwsza trójka. Na przykład taka informacja się pojawia, ale też miło by było, jakby pani powiedziała, że się pani kąpała z, e, z zeszytem, w którym pani zapisywała trójkowe te, albo niekoniecznie, można prawdę powiedzieć. No to w osiemdziesiątym roku, kiedy po raz pierwszy, nie to może... Yy, ale to tak sentymentalnie, nostalgicznie, to lepiej fantazjować, myślę o przyszłości. Mm -hmm. O tym, żeby generacja Z słuchała trójki, o tym, żeby generacja Alfa słuchała trójki. Raczej do przodu bym, w tę stronę. Rozumiem. Czyli tak Raczej hasłem... fan, tak. Niech nas poniesie fantazja. myśmy, myśmy o, o tym, co za moment. Tak. I niech kolejne pokolenia idą do kąpieli tak, z Tak, nie ma co wspominać. No. Tak jest. I dobrze. I w ten sposób to rozwijajmy. No to zapraszam panią teraz tak do fortepianu czy tu? Może przy fortepianie, zróbmy no coś proszę. spontanicznego. Proszę skorzystać, proszę skorzystać, jeżeli... Nie ja wie. zaśpiewam dzisiaj piosenkę Sexy Doll, a to tylko dlatego, że przecież uświadomiłam sobie, że Artur Andrus prowadzi takie pierwsze skojarzenia. Miałam. To spróbuję. Ja sobie to zapiszę. Ja się będę z tym kąpał, także... Kasia Linz przed Państwem. Kasia Linz. Może poinformuję Państwa od razu o wynikach ustawionego konkursu piosenki. Kasia Linz jako jedna ze zwycięzczyń tego konkursu w grudniu zagra koncert w tym, w tym studiu. Już Państwa zapraszamy. Proszę sobie planować. Proszę Państwa, a ja wracam jeszcze do liryki, do utworów miłosnych e, i chciałbym udowodnić, że naprawdę tematów do takich utworów e, należy szukać wokół siebie, najbliżej, gdzie się człowiek rozejrzy, tam jest jakiś temat do utworu o tematyce miłosnej. Chciałem Państwu przedstawić coś, co powstało niedawno na podstawie publikacji internetowych w mieście Marki e, i to są publikacje dotyczące komunikacji miejskiej. Tutaj na przykład pojawiło się takie e, taka informacja. Mamy to od dzisiaj linia 340 kursuje częściej i dłużej i zdjęcie autobusu e, jadącego do metra Trocka. Na tej samej stronie znalazłem też, to było ogłoszone z okazji święta walentynkowego, był ogłoszony taki konkurs. Pokaż nam miłość w najlepszym wydaniu. Napisz w komentarzu, jak najlepiej spędzić walentynki. Zaskocz nas pomysłem albo historią. I proszę Państwa, znalazłem wśród tych komentarzy, które miały być odpowiedzią na ten konkurs, taki wpis pana Pawła. I pan Paweł napisał coś fantastycznego. Mój idealny pomysł na Walentynki to przejazd linią 738 do Radzymina i powrót do Marek. Żona padłaby z wrażenia, gdybyśmy minęli już słupno i wjechali ponownie do Marek. Aby było romantycznie, może to być ostatni wieczorny kurs 738. Czy, czy można piękniejszy motyw znaleźć do utworu miłosnego? Ja napisałem na podstawie tego coś takiego. A gdyby kochał Jaś małgosie nie na kolację, nie do kina, lecz linią 738 zabrałby ją do mina. Czułe wyznania i westchnienia unieśliby rozkoszy kielich. Małgosia padłaby z wrażenia, kiedyby słupno już minęli. Serca łomoty w oczach błyski, przeszłyby jej po plecach uciarki, gdyby powiedział głosem niskim, popatrz, kochanie, znowu marki. Miłość w schematach się nie mieści. Miłość to cisze oraz burze. Miłość to linia 340, bo chce się częściej i dłużej. Pojawiło się zupełnie przypadkiem w tej opowieści słowo metro i proszę zobaczyć, jak to się pięknie składa, ponieważ zespół, który używa takiej nazwy, jest już na scenie i za chwilę przed Państwem wystąpi. Dobry wieczór. Zespół, który gości na pierwszym miejscu listy przebojów pierwsza trójka. Za chwilę w tym koncercie, specjalnym, jubileuszowym, urodzinowym koncercie trójki się pojawi. No jak się używa nazwy metro, trochę się sugeruje z jakiego miasta się pochodzi. Jeżeli chodzi o, no na przykład Wawel też inaczej już sugerowały z jakiego miasta pochodzą. Metro wiadomo. Czy macie którąś ulubioną swoją linię? Czy jesteście... Chyba będziemy konserwatywni w tym przypadku i powiemy, że pierwszą, ale też nie chcemy jakoś specjalnie. Ale do, dzielić. a, ale to jeszcze ten konserwatyzm trzeba wyjaśnić, czy na kabaty, czy do młocin, bo to jest... Ja to tak mówiąc akurat osobiście, przez jakby też jakąś swoją warszawską kolebkę to to Wilsona bym powiedział, ale myślę, że każdy będzie miał inną odpowiedź z nas, a tylko ja mam mikrofon, więc trudno. Nie wiem, czy często zdarza wam się czytać komentarze na swój temat. Jeżeli nie, to nie róbcie tego, bo, bo jeszcze się w głowach poprzewraca, bo naprawdę dawno nie słyszałem, nie czytałem tylu dobrych komentarzy. Właściwie tylko wy i ja jesteśmy w internecie tak oceniani. Ale... Różnica między nami polega na tym, że pod waszymi utworami pojawiają się też teksty w językach obcych, komentarze w językach obcych, ja teraz chciałbym kilka przeczytać. Mogę? Proszę Ponieważ bardzo. Co prawda, proszę Państwa, to Maria Konopnicka kiedyś powiedziała, że posiadanie języka obcego polega nie tylko na znajomości słów, ale również odwadze ich używania. Ja jestem odważny, jeżeli chodzi o używanie języków obcych. Honey, wake up, metro just dropped a new tune. To był jeden z takich. Ale też w, w innych językach. Me gusta mucho como suena el polaco. Kwebena energia tienen todos. Me encanta lader frontman. I I'm not Polish, but I like the country and I'm glad you guys pop it up on my home page. To nie jest grzeczne. Śmiać się z cudzych języków, znajomości. This song spoke me, to me, made, made me. No nieważne, no w każdym razie bardzo dobrze o was piszą za granicą też. Nic nie rozumiem, ale wydaje mi się, że są to miłe komentarze też. No, no, no to jest sztuka, tak przeczytać, żeby ten język stał się jeszcze bardziej obcy, tak naprawdę. <ślam> <ślam> no Don't Stop na przykład też taki komentarz znalazłem i no to już po polsku Super Kamizelka Panie Perkusisto, taki komentarz się pojawił. Dzisiaj bez kamizelki perkusista, zresztą to jest radio, to e, nie trzeba kamizelki nakładać. No to proszę Państwa, ja już Państwo wiedzą, kto jest na scenie i kto teraz wystąpi. Metro przed Państwem. Będę coraz ciężniej, błagasz sobie, błagasz mi Nic nie płonie, nic nie bole tak jak ty I tak zakrywaj się, przed światem rwi, kosy nurwi Nic nie płonie, nic nie bole tak jak ty płoniesz Metro Proszę Państwa, w tych materiałach informacyjnych przygotowanych przez Służby Informacyjne Programu Trzeciego używa się wyłącznie w stosunku do nich wyłącznie takich słów jak nadzieja, jak odkrycie. Ja się cieszę, że miałem okazję spotkać się na scenie z nadzieją. Będę pielęgnował e, w sobie to przeżycie. E, proszę Państwa, za chwilę zbliżymy się do finału tego dzisiejszego koncertu. Na scenie pojawią się wszyscy artyści uczestniczący w dzisiejszym konkursie i chciałem e, m, niniejszym ogłosić wyniki. Wszyscy wygrali. Każdy z nich i każda z nich jest na pierwszym miejscu. Przypominam również o tym, że państwo słuchacze trójki wysyłają SMS-y pod dowolny numer telefonu o treści bardzo lubię radiową trójkę, a na jej 64 urodziny życzę pomyślności w życiu prywatnym i osobistym. Mogą to być też e, SMS-y o zupełnie innej treści, ale żeby tam się znalazła radiowa trójka i życzenia, życzenia dla niej. Proszę Państwa, to e, chciałbym powiedzieć, że na koniec oczywiście możemy sobie jeszcze snuć wspomnienia i odnosić się do tego, co było, ale chcielibyśmy wszyscy z nadzieją patrzeć w przyszłość i e, planować sobie szczęśliwą przyszłość trójki. Dlatego wybraliśmy na finał taki utwór, który jest taką formą nadziei i wyrazem nadziei na przyszłość. Panie, panowie, Andrzej Dąbrowski przed Państwem ponownie, nasz gość specjalny i wszyscy wykonawcy dzisiejszego koncertu. Kasia Stankiewicz, Reniusis, Jusis, Basia Brońska, Baluś Kra Kra Kraksa Kryzys, Kasia Lins, Metro. Oni jako przyjaciele trójki pojawili się na tym koncercie. Jakaś niespodzianka dla mnie, bo ja myślałem, że ja sam będę nas. Wszyscy jesteśmy, panie Andrzeju, z panem. Dobrze. Dobrze. A dni, miesiące mija rok, prawdziwe życie mija nas co krok. I z tym nam dobrze jest i nie jest, i niby nic nie dzieje się. Świat mnie bawię, lecz przez cały czas, coś się gromadzi, coś dojrzewa w nas. Co było ledwie ludzką rzewną, zmienia się w pewność tego, że Do zakochania jeden krok, jeden, jedyny krok, nic więcej Do zakochania jeden krok, trzeba go zrobić jak najprędzej Dopóki się zapala wzrok, dopóki się splakają Dopóki nocy mrok do kusi nocym rok, do za a potem braku zdarzeń znów masz dość i znów się zamiast marzeń zjawia ktoś ma imię adres kolor włosów i już nie sposób oprzeć się do zakochania jeden krok jeden jedyny krok nic więcej Jeden, ja, autres, update, ja, e. wzrok, do zakochania jeden krok do zakochania dopóki się zapala wzrok dopóki oh. się splatają ręce dopóki kusi nocy mrok do do zakochania jeden krok do zakochania jeden krok Andrzej Dąbrowski Kasia Stankiewicz Reni Jusis Basia Brońska Waluś Krakca Kryzys Kasia Lins. Metro I zespół pod dyrekcją Łukasza Borowieckiego w składzie Łukasz Borowiecki na kontrabasie gitarze basowej Krzysztof Łochowicz na gitarach Karol Domański na perkusji, Marcin Cichocki na fortepianie i instrumentach klawiszowych. Prowadził Julio Iglesias. Bardzo dziękuję zespołowi, który nam akompaniował, ponieważ zrobili ogromną pracę i to w ciągu dosłownie kilku godzin, także rzeczywiście gratulacje. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Posiadając mikrofon, marzył o tym od godziny, żeby z Państwem zaintonować jeszcze raz FN tej piosenki na koniec, więc cała sala będzie śpiewać. Mistrzu, proszę rozpocząć FN tej piosenki, tak Przy panu Andrzeju się nie odważę. To może w duecie, zapraszam. Do zakochania jeden krok, jeden jedyny krok, nic więcej. Do zakochania jeden krok. Trzeba go zrobić jak najprędzej. Dopóki się zapala wzrok, dopóki się splatają ręce Dopóki kusi nocy mrok, do zakochania jeden krok, do zakochania jeden krok to na koniec powiedzieć, Poproszę. skoro taka miła atmosfera i jakieś okresy przypomnienia dawnych czasów, pozwolę sobie krótko przypomnieć jeden z koncertów moich w dawnych, dawnych latach, chyba 40 lat temu, co najmniej był Elektrownia Kozienice miała swój jakiś jubileusz i w elektrowni Kozienice, ja oczywiście śpiewam w przerwie między dwoma piosenkami, jakaś dziewczyna podchodzi, wręcza mi kartkę. <śmiech> ja muszę przeczytać, co na tej kartce było, ale to jest naprawdę, to nie jest takie wymyślane na imprezy, że to, to, to, to, to, tylko to jest prawda, naprawdę tak było, a na kartce było napisane. Znikną z czoła wszystkie troski, gdy zaśpiewa A. Dąbrowski, twierdzą panny, wdowy i dziewice z elektrowni Kozienice. I to prawda. Tak jak dzisiaj, bardzo dziękujemy. To był urodzinowy koncert w trójki, a to wszyscy wykonawcy dzisiejszego koncertu. Bardzo dziękujemy. I zdaje się, że zapraszamy na bankiet, prawda? Ale to już niech dyrekcja. Ustawiony konkurs piosenki. Zapraszamy do reklamy.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 Volkswagen. Jak świąteczne gotowanie, to Allegro! Teraz majonez dekoracyjny Winiary 700 ml, tylko 37,75 przy zakupie 3 sztuk. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 54,98. Gotowi na sezon ogrodowy? W Ekszyn jakość i najniższa cena zawsze idą w parze. Lampa ogrodowa Solar 379. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 449 przed obniżką. Odkryj więcej produktów do ogrodu i na balkon w sklepach lub w aplikacji. Ekszyn, niskie ceny, duży uśmiech. Z wygraną w EuroCheckpot nie zatrzymujesz się w spełnianiu marzeń. Maksymalna kwota do wygrania to ponad 500 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. EuroCheckpot daje wolność na bogato.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 Żegnamy reklamy. 64. Urodziny Trójki. Kocha, lubi, szanuje. Kocha. No, pewnie, że kocha, ale to są emocje, ale to jest y, atmosfera. Katarzyna First, Wojtkowska, Agnieszka Opszańska. Proszę zostać z nami szczególnie do godziny 20. Oczywiście proszę zostać z nami do końca dnia, ale jeszcze do godziny 20 będziemy specjalnie celebrować ten urodzinowy czas. To może przenieśmy się jeszcze raz do studia imienia Agnieszki Osieckiej i przypomnijmy sobie ten niesamowity, ustawiony konkurs piosenki. Ustawiony konkurs piosenki. W ustawionym konkursie piosenki udział wzięli Kasia Stankiewicz. Mam cztery ręce i wciąż więcej chcę. Andrzej Dąbrowski. Zielono mi szmaragdowo, gdy twoja dłoń. Śpi, niby owoc żelono mi RENI proszę proszę Wyrwa w nocy krzyk, czuję to, czuję to, co czujesz ty. W rzasku na twój blask, czuję to, czuję to, co każde z nas. Waluś Kraksa Kryzys. Nie pytaj mnie, dlaczego nie odzywam się co ci powiedzieć, że nie lubię być trzeźwy Wszystko drażni, mam myśli rozbieżne Bo boi się, że umrę, kiedy zamknę oczy A przechodząc nad wiszą, mam ochotę z mostu skoczyć Nie wiem od czego to wszystko się zaczęło Kasia Lins? Takie same usta masz, rozchylone Tak mówiesz w słońcu na krawędziach tracisz kształt. Nic nie pole, nic nie pole tak jak chcesz. Prędkość, z którą pędzisz przez odpadnie siedem lat. Nic nie pole, nic nie pole tak jak chcę. Ustawiony konkurs piosenki. Tak właśnie było. A my celebrujemy ten urodzinowy czas. Ile to lat? 64 lata ma już trójka. Proszę kochać trójkę, bo ona jest bardzo kochaśna. Ona kocha jak się ją kocha. Zresztą piosenek o miłości wspaniałych zresztą na naszej antenie nigdy nie brakowało i nie zabraknie. Zapraszamy do godziny 20 jeszcze goście, bo teraz trójka tętni życiem. Wszyscy po koncercie zebrali się, żeby świętować, celebrować, ale państwo są także ważni, Państwo są może nawet najważniejsi, ponieważ to wy jesteście z nami przez ten cały czas. A teraz udało się, niektórzy goście, gościnie pojawią się u nas w studio. No to teraz dziewczyna, która nie czeka. Dokąd lecieć też? skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens. Niż ten zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, dęci dystans wysokich chmur da dzień flara na szkle. i oczywiście jest z nami Barbara Wrońska. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Prosto z naszego konkursu ustawionej piosenki. Dobrze, że on był ustawiony. Całe szczęście. Całe szczęście, <grych> ponieważ wykonałaś tam utwór jednak, który no, może dowodzić temu, że niczego się nie bałaś. Yy, tak, starałam się, aczkolwiek emocje były naprawdę duże. No, zresztą te emocje podnosił cały czas Artur Andrus. Czy ty pamiętasz 2008 rok, kiedy trójka uznała pustki za zespół roku? Oczywiście. To były takie momenty, które także... Dla nas były bardzo ważne. Dla mnie to był drugi rok w radiu w Trójce mm. i też bardzo cieszyła się, cieszyłam się z tego i bardzo też myślę był ogromny odgłos, taki odbiór ludzi z zewnątrz. Trójka to dla ciebie ważne miejsce? To jest mega ważne miejsce. To jest miejsce, które na mnie czeka zawsze. To prawda. E, to jest miejsce, które jest wypełnione ludźmi, którzy czują pasję w tym, co robią. Kochają radio, kochają muzykę, kochają kulturę, sztukę. E, to jest też radio ludzkie bardzo dla ludzi. E, artyści też są ludźmi i, i w momencie, kiedy mamy gorszy moment, to... Trójka jest takim miejscem, na które zawsze możemy liczyć. Artyści też są ludźmi. To bardzo ładne. Tak. <głosy> nie wszyscy o tym wiedzą i są tego świadomi. No. <głosy> Bo po prostu jesteście też wielkimi profesjonalistami i czasem można pomyśleć, że no, nie czujecie takich emocji, na przykład nerwów. Denerwujesz Czujmy się na scenie? Nie nerwy, w sensie ja dzisiaj się bardzo denerwowałam. Nie wiem, czym bardziej się denerwowałam, czy Arturem Andrusem, który <grym> po prostu wiedziałam, że wyciągnie coś na pewno, e, czy samym wykonaniem, ale no chciałam jak najbardziej sprostać tej podniosłej atmosferze. Sama byłam bardzo podekscytowana, że biorę udział w tych urodzinach, bo czuję się częścią poniekąd tego radia właściwie od, od samego początku i z pustkami, i z baladami, romansami, później z moimi różnymi solowymi dokonaniami, zawsze drzwi były dla mnie otwarte. I zawsze będą, pamiętaj o tym, czy z jakimś projektem muzycznym, zespołem, czy też solo, ale ty Spora. miałaś też okazję, bo to jest też <coughs> o radiu jako materię, jako takiej dosyć wyjątkowej materii, nie ma takiego zjawiska na całym świecie, jak radio, kiedy jednak posługujemy się słowem, muzyką, emocjami. Tak. Że oczywiście coraz częściej nas widać, ale tak naprawdę słychać nas. Ty miałaś okazję stanąć albo usiąść po drugiej stronie. Tak. Byłaś gościnią e, audycji rezydencja. Przypominam, rezydencja co niedzielę. E, jakie to doświadczenie? Trudno było? Mm, na szczęście nie, dlatego, że była Justyna, y, Justyna Grabasz, Grabasz. która po prostu trzymała mnie za rączkę cały czas i czule głaskała <głos> i wspierała i byłam bardzo zaopiekowana. Natomiast y, to y, radio ma niesamowitą taką możliwość patrzenia na siebie retros z retrospekcją i w ogóle w taki sposób refleksyjny i... Ja po tej y, audycji, aczkolwiek y, trochę podążałam za impulsem generalnie, bo robiłam jakąś kompilację piosenek, miałam wrażenie, że opowiedziałam bardzo ważną dla siebie historię i wyszłam tak naprawdę odmieniona po prostu. Co było najtrudniejsze? Ta czerwona lampka, która się zapala? Y, no na koncertach w studiu Agnieszki Osieckiej y, zdecydowanie y, zegar i czerwona lampka. Y, natomiast jakoś tak czułam się dobrze, czułam się tak domowo. Spoglądam na zegar 19.41, a Państwo przez cały czas dzisiaj do nas dzwonią. Jesteście najlepszą e, stacją radiową we wszechświecie moim zdaniem, a jeszcze do tego przeżywacie kolejny renesans. Dziękujemy za, za Wam za wszystko i życzymy długo, długo nadawania dla całej Rzeszy fanów Trójki. Dziękuję z serca. Dziękuję. To my ogromnie dziękujemy z tej strony, bo to państwo są najważniejsi. No ale skoro padły takie życzenia, no to proszę opowiadać nam tak. Lasky, opowiadaj mi tak, wspaniały Zbigniew Wodecki, czy może być bardziej trójkowa piosenka obok mi, ale to już słyszeliśmy, a z nami bardzo rozpoznawalne głosy. Dzień dobry. Robert Canteright, czy wszyscy już rozpoznali oraz? Dzień dobry. Dariusz Bogalski. No, to jest taki rodzaj nieśmiałości, Dzień kiedy dobra. od razu podnosi się przy was głos, żeby opowiedzieć. Radio to jest Darek. Ty jeszcze jesteś za radiem związany? Nie, Robert? Nie, nie. Ja, w ja tylko telewizja teraz. A tęsknisz trochę? Zawsze się tęskni. Jak się ma duszę yy, radiową, <śmiech> gdzieś tam z tyłu wzruszenia trochę łapie. E, tak, tęskni się zawsze. To może, to jest ten moment, kiedy możemy poczynić jakieś deklaracje i rozmowy. Nie, na imprezach się nie rozmawia <śmiech> o takich rzeczach. <śmiech> Ci wszyscy, którzy pamiętają, zapraszamy do trójki i te wszystkie momenty, kiedy... Tak naprawdę trzeba wykonać bardzo precyzyjną radiową robotę, bo zapraszamy do trójki, to jest to dokładnie taki format. E, wiesz co, ja cały czas myślę o czym innym. Ja myślę, chodzę tutaj chłonę i gdzie się nie obejrzymy, Darku, chyba masz tak widać samo, i że i gdzie się nie odwrócimy, to jakieś wspomnienia się widać, otwierają. Widać, I Basia Wrońska, która tu siedziała i ta jej piosenka, którą puściła się Gnieszko, i, i te słowa e, nęci dystans dalekich chmur i to okno, przy którym teraz siedzimy, przez które widać widzieliśmy Tyle zim i tyle, i tyle ulew i tyle wiatrów, które wyginały te gałęzie po drugiej stronie i ten Wodecki, który śpiewał przed chwilą, to wszystko gdzieś otwiera jakieś wspomnienia, bo to, no to piękne rzeczy się działo. I dzieją cały czas oczywiście z Wodecki pozwolisz że jeszcze dokończę no, tak. bo on pamiętam nie wiem który to był rok dawno dawno temu jeszcze paliło się wtedy nie wiem, na korytarzach tutaj pamiętasz nie było tej kabiny do palenia papierosów dużo ludzi paliło papierosy Kuba palił w, w studiu jako jedyny chyba hmm. ja paliłem tam przy oknie i tam był Zbigniew Wodecki, który miał próbę w Osieckiej. I ja sobie paliłem papierosa przy ognia, pan Zbigniew wychodził i mówił, przepraszam kolego, wy to macie fajnie w tym radiu, to te radio, to macie te, taki wasz dom, przychodzicie sobie codziennie i się tu czujecie u siebie, a poczęstujesz mnie papierosem, więc dałem mu papierosa i zapalił sobie i tak siedzimy przy tym oknie i, i palimy, on mówi, macie ten dom tutaj, takie swoje miejsce, a ja jeżdżę po tym kraju. Przedwczoraj byłem w Szczecinie. Wczoraj grałem w obrzegu na, na otwarciu hali. Ja tam jeszcze gram, taki mają pogłos. To pamiętam jak dziś jak Zbigniew Wodecki tu przy oknie powiedział paląc sobie papierosa. Dobrze, że powiedziałeś e, przy oknie, ponieważ wejście do tej szklanej jamki zadymionej, do tej kabiny, to, jak do tej kabiny oj to było prawdziwe wyzwanie. No, ja nie wiem, ja już wtedy nie paliłem, jak kabina się pojawiła. <grymne> Ale słuchamy radia i opowiadamy o radiu. Dzisiaj jest też dla nas i mam nadzieję dla państwa także wyjątkowy dzień. Linia Nocna, to Dariusz Bugalski. Jesteś z nami od dawna i bardzo cieszymy się też, że Linia Nocna, ten niesamowity, niesamowite nocne spotkanie ze słuchaczami, Ostatnią audycję, zachęcam, żeby zajrzeć do naszych podcastów, poświęciłeś właśnie radiu. Piękna to była opowieść. No tak, to bo... piękna opowieść, bo mamy fajnych słuchaczy. Mhm. Ale radio to I... też jest taki wyjątkowy kanał. No tak, tak. To jest takie miejsce, tu była mowa o dystansie, chmur, mhm. ale mam takie poczucie, że my ten dystans bardzo skracamy. I mam taką koleżankę, która kiedyś dzwoniła do banku, czy tam gdzieś, nie wiem, w jakieś miejsce, no i ciągle rozmawiała z jakimiś nieludźmi. No w końcu się dobiła do kogoś. I ten pan powiedział, proszę czekać, łączę z człowiekiem. No i to jest, ja myślę, to jest właśnie to. To jest właśnie to. Ja też y, myślę cały A czas... Przebiegłość tych od... automatów teraz jest taka, że nie wiem, czy słyszałeś <grym> to. Ja teraz pytam, już pytam <grym> bezczelnie po prostu, nie, nie czekam, przepraszam, pani jest człowiekiem czy automatem? I teraz jest odpowiedź, nie, nie jestem automatem. Ja o. jestem automatyczną asystentką. O, tak. o, tak to się ładnie nazywa. Tak. E, automatyczne asystentki można rozpoznać od razu, ale macie takie wrażenie, bo coraz więcej dyskutuje się o AI. Mamy też przykłady w polskiej radiofonii, kiedy takie programy są prowadzone. Czy myślicie, że jest coś takiego, a jeżeli tak, to co? Co sprawia, że jednak radio na żywo, robione przez ludzi, będzie niezastąpione? Ja nie mogę powiedzieć historię? No pewnie. Ona się odnosi do egzaminu na psychologię. Ale to jest bardzo właśnie na temat, myślę. <śmiech> Opowiada mi o tym pewien profesor, dzisiaj ważny człowiek, ważny profesor. Kiedyś to był asystent, więc go wrobili w te różne komisje egzaminacyjne. No i tak się to właśnie stało, że była taka pani studentka, czy no, nie doszła, jak się okazuje, która, no, powiedziała co trzeba, ale potem było pytanie. Rozs... przepraszam, rozszerzające, też jestem wzruszony dzisiaj. No. Rozszerzające. Jaką książkę ostatnio pani przeczytała i która zrobiła na panią wrażenie i o której chciałaby pani opowiedzieć? Patrzyła na nich, na tę komisję i powiedziała, ależ ja ostatnio nie czytałam żadnej książki, bo ja się przygotowałem do egzaminu. Zdała ten egzamin, ale się nie dostała. Napisała odwołanie do rektora, rektor poprosił członków komisji, żeby ją jeszcze raz przepytali, no bo w końcu odpowiedziała, jak trzeba książka, mój Boże. No to znowu stanęła przed komisją, odpowiedziała jak trzeba, i potem było pytanie rozszerzające. Jakie wydarzenie z ostatnich lat w Polsce uważa Pani za przełomowe? I dlaczego? A ona odpowiedziała: Ostatnio przeczytałam książkę Herdy Witolda Gombrowicza. To jest opowieść o uważności. I myślę, że to, że my pracujemy w takim fachu, który tego wymaga. Tak, uważności, mm. precyzji, mm -hmm. ale też pomyślałam. Nie, wiesz, no, bycia tu i tak. teraz, no przepraszam za oklepane sformułowanie, ale tak, dokładnie ale tak to. Tak, tak no tak to właśnie wygląda. Ja pomyślałam jeszcze o jednej rzeczy: o błędzie. Tak, też o tym myślałem: o ludzkich mm -hmm. błędach, o przejęzyczeniach, tak, tak, tak. o różnych tak. takich rzeczach. Które sprawiają, tak, tak jak Basia mówiła, że jesteśmy, jesteśmy tak, tak, jest dokładnie luźni. Tak. Mm -hmm. e, dziękujemy też bardzo, że państwo są z nami. Celebrujemy dzisiaj urodziny. Kurczę, ale to jest niesamowite. Mm. 64. Młódka jeszcze ta trójka. Ile no, no. osób tu się za... Ja mam w przewinęło w ciągu tej naszej rozmowy. <laughs> e, Byliby i... państwo zaskoczeni. No, myślę, że zdecydowanie. My przenosimy się już powoli na dół, ale państwo, tak jak już już wspominałam, przez cały dzień właściwie opowiadali nam, tak jak Zbigniew Wodecki, piękne historie. Grajcie dalej dobrą muzykę i fajnie, że się to wszystko trochę odmłodziło i, i jest, jest ok. I to lat. Sto lat. Sto lat także Państwu. Dziękujemy bardzo za to, że jesteście z nami. No i cóż, Robert Kanterajt, nasz dziękuję przyjaciel bardzo. radiowy, wspaniały człowiek, z którym przeżyliśmy tutaj niejedne przygody. Ile razy my się Agnieszko umawialiśmy na wspólny wyjazd w górę? Jakoś nam jeszcze nie było dane. Ale I zrobimy tak. to obiecuję Ci przy całej Polsce. Ale umawia się fajnie <śmiech> też, prawda? No pewnie, że tak. <śmiech> tak. I Dariusz Bugalski. Dziękuję Ci bardzo. bardzo. Dziękuję. Proszę dziękuję słuchać państwu Linii Nocnej. A już za chwilę, myślę, że dokładnie zapowie to ta piosenka Let's Dance i salto Marty Malinowskiej.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 Leksus elitarny w każdym wymiarze.